Cześć, witam Was w podcaście alternatywnym. Jestem Adrian. Przeważnie w internecie podpisuję się jako Adin, ale w podcaście raczej będę używał swojego imienia, bo Adin jak jakoś głupio. No, jest tak jak już zacząłem, to może najpierw powiem coś o sobie, a później musiałem do bardziej szczegółowych informacji na temat podcastu. No więc mam 16 lat, mieszkam w rodzisku, koło Siemiatyczne ja w Podlasiu. Od przyszłego roku idę do liceum w Białymstoku. No. Co więcej, interesuję się muzyką głównie. Gram na gitarze, głównie klasycznej. nie ale Trochę i na akustyku, i na elektryku, ale głównie klasycznej. No i pianinie. Trochę się na skrzypcach bawię jeszcze, ale to... już dużo przede mną. No do słuchania to... Bardziej takich... No bo to... Nie, takich twórców bardziej jak... Nie, Jacek Kaczmarski, Przemysław Wintrowski, Wyrusław Czyżykiewicz. No więc raczej mało popularni. Dobra, zaczynam tu bredzić już powoli. Dobra, to przejdę może do informacji o podcaście. No więc yy, zamierzam go nagrywać najczęściej jednym i nie będzie w domu. coś tak nie wiem, ale nie umiem przy kimś. Nie umiałbym przy kimś tak gadać do telefonu. Wiecie o co chodzi a Może nie być, A może nie słuchacie tego? Nie, no, dobra. I wchodźmy w tak głębokie rozważanie. <grym> nie, dobra widzę. Hmm. no, tematu jakiegoś szczególnie to nie będzie miało będzie takie ogólnie, o wszystkim o niczym i tak dalej co się nawilie no i co ty więcej gadać w takim podcastzie no, jeszcze jakieś pół godziny do powrotu rodziców no, nie będę pół godziny gadał w, w takim nie, wstępnym odcinku Nie uważacie. Trochę za długo bym mógł. No więc w każdym razie będę się starał rozwijać ten podcast. No bo dużo podcastów jednak zanim doszło do tego dziesiątego odcinka, popadało. Ja mam nadzieję, że trochę hmm, popodcastuję. Nie, dobra, dobra. czekaj kończyć, bo zaczynam brazić. postaram się dzisiaj wrzucić to na stronę. O ile się przybiorę, żeby to zmontować. Nie wiem, że przybieram. No dobra, no, no Trzymajcie się, cześć.